Polska. Polska. Dzień, Dzień dobry, dobry Polsko! Polska. To znowu my. Hej, witam Polsko, już siódma rano Wstaję, jadę znów, zarobić ściano Czerwony olej diesel tanio kupiony Powiedz dlaczego, bez przerwy to samo Człowieku, czego byś chciał od razu? Nie ma cudów, tutaj potrzeba czasu Wciąż nie mogę zapomnieć obrazu Ludzi, strachu, broni. Gazu. proszę, nie da się czekać dłużej Szpital, nie ma terminów, brak łóżek Firma upadła, przegrała bój z fiskusem Nie chcę narzekać, nie chcę, ale muszę Daj spokój, żyj jak dobry obywatel Narzekasz, nie jakoś dają radę Cieszy, masz możliwości, perspektywy Przestań kreować wizerunek krzywy Dzień dobry Polsko! Dzień dobry kochani! Zanim zacznę dzisiejszy podcast, jeszcze małe odniesienie do ostatniego odcinka, do moich politycznych dywagacji i wycieczek, czyli... Dziękując Wam za, czy tak się wyrażę, e, duży feedback, zastanawiam się jeszcze, jak długo nasi politycy będą babrać się w przeszłości, szukając szpiegów, agentów, kolaborantów. Jak długo to jeszcze potrwa? Nasuwa mi się tylko jedno pytanie... Czy kiedyś oglądam się za siebie i zobaczą, że już nikogo w tym kraju nie ma? Że grzebiąc w tej przeszłości, nie zrobili nic dla teraźniejszości i dla przyszłości. Że przyszłość nie istnieje, tak by można powiedzieć. Dla tych, którzy myśleli, że rząd jest po to, żeby coś robić. Tak się zastanawiam, czytając czasem gazety, czytając artykuł ostatni, że prezydent był na premierze. Zastanawiam się, czy nasz wszechmogący Poszedł się odchamić Czy jest to może początek Kolejnej afery seksualnej w naszym kraju To tyle Dzień dobry Polsko, dzień dobry Landio Podcast 68 Nie będzie nic więcej już o polityce Nie będzie nic więcej o Polsce Jedziemy z podcastem 68 Moi kochani Zobaczymy jak to będzie Mam nadzieję, że spodoba wam się Chciałbym się obudzić Zawsze na starcie, nierówne szanse Kto je wyrówna w nierównej walce Kredyt to dla kogo, nie ma tej opcji Małe jeden 1 ma teraz dla nie, gości Nie umiesz widzieć tu pozytywów Nie umiesz kochać ojczyzny Ey, Synu, mamy tradycję, mamy swoją kulturę Gospodarka szybko pnie się w górę Jak inni, nie chcę wyjeżdżać za chlebem Chcę tu pracować, tak, chcę widzieć ciebie tak. Nie liczę błędów, czasem mam dosyć Takim jak ja zawsze wiatr w oczy Synu, Pokombinu jak reszta moneta Znajdzie się orzeł i reszka Tylko musisz uwierzyć, że dobrze jest szczęście leży na ulicy, więc podnieś się niesamowitą przyjemność gościć Was, moi drodzy słuchacze, w podcaście numer 68. Nie tylko dla Orów po raz 68. Serdecznie witam tych, którzy są po raz 68, ale witam też nowych słuchaczy, których ostatnio przybywa, bo statystyki ściągalnicze, że tak powiem, rosną i widzę, że jest dużo nowych słuchaczy. Zatem witamy w marcowym, pierwszym marcowym, już prawie, prawie wiosennym podcaście. Dzisiaj dużo mam dla Was ciekawych i interesujących rzeczy. Dzisiaj będzie przede wszystkim o Irlandii, będzie dużo o tym, co się dzieje na Zielonej Wyspie, troszeczkę informacji, troszeczkę ciekawostek, jak wspomniałem. Będzie mnóstwo, mnóstwo fajnych i mam nadzieję ciekawych rzeczy. Przepraszam dzisiaj wszystkich słuchaczy za temp mego głosu, jest dzisiaj troszeczkę inny niż zazwyczaj, aczkolwiek może niektórzy znajdą go... <śm> Dusząco, bo jest taki troszeczkę dudniący, taki z basem. To są ostatki mojej choroby, ostatki mojego, mojej choroby drobnej gardziełka i ostatki takiej skromnej, malutkiej, wiosennej grypy. Lecimy z podcastem, dość gadania na początek. Informacje, wiadomości, ciekawostki, to wszystko dla Was przygotowałem. Filip Dawidziński, prosto z Dublina, prosto z Irlandii, jedziemy.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 Serdecznie witam, moi drodzy, i zapraszam na podcast 68. Ile razy już powiedziałem podcast 68? Nie wiem. Zapraszamy dzisiaj z tego samego studia, ale mamy dzisiaj nowy sprzęt, nowy mikser do... Słyszą Państwo? Nowy mikser w studiu... Będziemy po prostu polepszać Naszą jakość z każdym odcinkiem Mikser idealnie nadaje się do rozdrabniania Kapusty, marchewki, jabłek, poziomek Truskawek oraz innych rzeczy w uzys Do uzyskania sałatek Soków oraz innych Smakowitych rzeczy Przechodzimy teraz do studia Siadamy Podcast 68, dzisiaj będzie 60 razy powiedziane, 8, 68 razy powiedziane, podcast 68. Yy, chciałbym powiedzieć, że podcast 68 sponsorują dzisiaj yy, miejskie zakłady komunikacyjne, czyli dokładniej linia 68 from Ashton Quay do Greencastle Nuke Business, Business Park. Linia 68 jeździ od 6.40, co pół godziny ostatni kurs, w piątek od poniedziałku do piątek od 23.30. To dla tych, co pracują późno. A pierwszy kurs 6.40 to dla tych, co lubią wcześnie wstawać. Jak ktoś by chciał w niedzielę gdzieś jechać 9.30 pierwszy kurs, ostatni kurs w niedzielę 23.25. Uprzejmie prosimy o niepalenie w autobusach. Co dzisiaj w podcaście, moi drodzy? Well, ym, na sam początek troszeczkę wiadomości z Irlandii malutko, malutko, bo, bo malutko potem same niespodzianki, czyli dużo, jak już wspomniałem, ciekawych rzeczy. Będzie o irlandzkich imionach, będzie o irlandzkim samochodzie, czyli o irlandzkiej motoryzacji. A, tak, tak, jest takowa. Będzie potem o, troszeczkę o naszych podcastowych rzeczach, o takim bardzo, bardzo kreatywnym podcasterze jednym. Będzie troszeczkę o tym, co się działo ostatni weekend w Dublinie, czyli motobike show. Taki bardzo, bardzo fajny pokaz, może nie pokaz, taka gala mm, motocykli bardzo, bardzo ciekawe i będziemy mieć gości w dzisiejszym podcaście będzie Przemek z Ulą, tacy nowi, bardzo bardzo fajni goście, będzie także znany, znany rugbysta ale to na sam koniec podcastu Bo będzie dzisiaj podcast, że tak powiem Dwudzielny Na początku dużo informacji, ciekawych rzeczy A w drugiej części pod koniec będzie o tym Co się działo ostatnimi czasy Na Croke Park Bo turniej sześciu narodów Już wkracza w fazę decydującą I ostatnimi czasy grała Irlandia z Anglią To taki mecz z podtekstem politycznym Ale o tym powiem wam moi drodzy Na sam koniec podcastu Dobrze, lecimy, jakieś reklamki, muzyczki dzisiaj będzie tylko, tylko irlandzka muzyka. Zatem lecimy i przypominamy, że sponsorem podcastu jest linia 68, kursująca z Ashton Quay do... Strona mi się zamknęła, momentik. Do Newcastle Green Park Business Park, z takim angielskim akcentem park. U nas księgowy jest anglikiem i nie, nie wiecie jak on mówi przepięknie. Dobrze, jedziemy. Reklama Masa krytyczna przestała istnieć. I to jest kurwa skandal mulejący. Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W imię zasad.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 musisz słuchać mądrych ludzi, mających wiele do przekazania innym, inteligentnych, oczytanych. Takich tutaj nie usłyszysz! Słuchaj podcastu polski Mamo, chcę nam się pić! Dajesz swoim dzieciom łódkę? Tak, zawsze mam w lodówce pełen zbanek. Inne napoje też kaszą pragnij. To nie wystarczy. Latem dzieci palają dużo... Papierosów. Gdy jest gorąco, potrzebują nie tylko czegoś orzeźwiającego, ale także... Wódkę! Prawda, że uwielbiasz... budkę? Jasne! A jak wypiję, to patrz jak się fajnie kręci. Po reklamie.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 Czy wiecie, moi kochani, jakie były najpopularniejsze imiona w 2006 roku nadawane świeżo urodzonym dzieciom? Ha, pewnie nie wiecie. Podziewałem się tego. Dobrze, czyli 10. W zasadzie mam listę 30. Top 30, jakby to tak powiedzieć. Ale przytoczę wam 11 najpopularniejszych imion irlandzkich. Pierwszym imionem jest Emma. Druga Sara. Trzecia Ifa. To się tak bardzo śmiesznie, znaczy śmiesznie, to się po irlandzku, bo to jest staro irlandzkie imię, pisze się A-O-I-F-E. Ale czyta się IFA. Czwarte imię jest Kiara. Czyta się, e, pisze się C-I-R-A. Piąte jest Katie. szóste jest Sophie. siódme jest Rachel. ósme jest Chloe. Dziewiąte jest Emmy. Dziesiąte jest Leaf. I jedenaste jest NIF. NIF się pisze n i a -m -h -niamh. Mi się to, mówią szczerze, i imię najbardziej, najbardziej podoba. Znamy taką fajną, małą Irlandkę, która właśnie ma na imię i jakbym miał córkę i jakby się urodziła na przykład w Irlandii albo nawet nie w Irlandii, to dałbym imię właśnie Nif. Bardzo mi się to imię podoba ze względów fonetycznych, ale i też ze względu na pisownię. Chociaż jakbym przyjechał do Polski i ktoś by widział w paszporcie imię mojej córki i przeczytał Niamh, no to tak nie do końca to brzmi, ale, ale fonetycznie mi się bardzo podoba. Ehm, czas na imiona męskie, proszę bardzo. Najbardziej popularne imiona męskie w roku 2006. Pierwsze imię Sean, drugie Jack, trzecie Adam, czwarte Connor, piąte James, szóste Daniel, szóste Michael, ósme Kian, dziewiąte David, jedenaste Luke i dziesiąte Dylan. Luke to tak jak nasz tutaj sympatyczny i bardzo, bardzo przystojny podcaster z Detroit. Luke Skywalker Witkowski. Luke Witkowski. Dobrze, to na początek. To podcast nie tylko dla Orłów. Temną informacją w Irlandii jest to, że miał nie być o polityce, ale tak troszeczkę minimalnie, że nasz prezydent, premier um, był, jak już wspomniałem w zeszłym podcaście, w Irlandii na wycieczce i próbował przekonać tutaj Irlandczyków do swoich poglądów, ale... Ale mam wrażenie, że mu się nie udało I nawet w drugą stronę Raczej przekonał Irlandczyków do tego By więcej go tutaj nie zapraszali Bo troszeczkę nasiał fermentu o, Między innymi było o tym, że Lasa ludzka powoli wyginie Jeśli dalej homoseksualizm Będzie się rozwijał Ale ale, wszyscy zresztą moi drodzy słuchacze Wiecie, znacie Jakie są poglądy naszego wszechmogącego Zatem nie będzie więcej o polityce Słuchacie podcastu Nie tylko dla orłów Co mamy następne? Następne mamy... Przygotowałem dla Was... Mam nadzieję, że w następnych podcastach będę rozwijał ten temat. Przygotowałem dla Was taką małą informację o portalach, które są w Irlandii. Portale internetowe. Jest y, dość dużo tego. Dzisiaj będą w zasadzie dwa. W zasadzie, bo mamy dwa portale oraz serwis. Bardzo, bardzo ciekawy, od którego zacznę. Natknąłem się na niego ostatnimi czasy, dokładnie w czwartek. Adres strony jest www.ipolish.ai. Wizualnie jest bardzo bardzo ładny i dobrze dopracowany. Pozwoliłem sobie zarejestrować się w nim i już jestem dodany do... Znaczy podcast oczywiście, nie tylko jest dodany do stron zaprzyjaźnionych. Ja na swojej stronie niedługo wrzucę także jego... Um, info. Strona podcastu nie tylko równie długo będzie przechodzić małe przeobrażenia. Troszeczkę mam nadzieję, będzie to wszystko czyściej, wizualniej, ładniej. iPolish.ie Jest to serwis jakby może nie do końca randkowy. Głównym hasłem podcastu... Podka, jakiego podcastu? Głównym... Yy, po... Główną, głównym hasłem przewodnim strony jest Poznaj Fajnych Ludzi. Jest to taki serwis towarzyski by użyć można takiego słowa. Czyli można bardzo dużo fajnych ludzi poznać. I jeśli już się zalogujecie, drodzy moi słuchacze, na, w tym serwisie, y, logowanie nie kosztuje nic. Wszystko bardzo ładnie jest y, dopracowane, wizualnie wszystko pięknie. I mamy takie zakładki Mój Pulpit, Moje Kontakty, Blogi, Czat, Rozrywka, Forum i iPolish TV. Polecam bardzo, bardzo. To może nie jest y, strona jakby to użyć, nie jest to portal, jest to jakby strona taka towarzyska, ale bardzo, bardzo friendly, tak się wyrażę. Dobrze, przechodzimy do stron polskich Irlandii, czyli pierwszą stroną jest polskidublin.com oczywiście www.polskidublin.com pisane razem. Jest to portal, gdzie jest mnóstwo, mnóstwo informacji. Znajdą, moi drodzy zobaczę tam wszystko, począwszy od poszukiwania pracy w Irlandii, skończywszy na wynajmu, wynajmie mieszkania, za opłaty za mieszkania, no mnóstwo wszelki, wszelkiego typu informacji, które w zasadzie wszystko, co typowy Polak mieszkający, jak i w Polsce, jak i w Irlandii wiedzieć powinien. Drugim polecanym dzisiejszym portalem jest, proszę bardzo, gazeta.ie. Jest mniej więcej portal tego samego typu, co polski Dublin. Mam wrażenie, jako wzrokowiec wizualista, że jest to bardziej wszystko poukładane, bardziej ładne i bardziej czytelne. Duże zdjęcia malujemy dla Ciebie, czyli niedługo irlandzkie szpitale, a może też inne placówki niekomercyjne zostaną ozdobione kolorowymi listunkami i wzorkami wykonami, wykonanymi w ramach akcji Malujemy dla Ciebie. Tak to wygląda. Dużo fajnych informacji, a co ważniejsze, bardzo dobrze i ciekawie przedstawionych. Oczywiście reklamki drobne, niedługo mam nadzieję reklama podcastu nie Nietygodarów, zawita na strony gazety IE. Zatem to na sam początek, dwa pierwsze portale i taki serwis towarzyski na sam początek dla wszystkich moich drogich słuchaczy. Podcast 68, jak już wspomniałem, sponsoruje linia autobusowa. Numer 68 z Aston Quay do Newcastle Green Business Park. Słuchajcie, to nie tylko dla olw. Reklama. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać <głos> podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was? Dorota i Mark. To no jeszcze raz doskoczywam. <głos> O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Pozytywne zacisze, audycja Borysa Kozielskiego. Niebezpie, niebezpie, niebezpie, niebezpie, niebezpie, niebezpie. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam, pozytywnezacisze.pl po reklamie. Witam po małej przerwie reklamowej. Co teraz, co teraz? Teraz mamy o motoryzacji irlandzkiej, czyli jak rozmawiałem ostatnio ze znajomymi i jak się dowiedziałem w radio, jest w Irlandii boom motoryzacyjny. Czyli Irlandczycy czy Irlandczycy na potęgę kupują samochody. Oni mają taką manię na początku pierwszych miesięcy, żeby mieć samochód. Na przykład w roku 2000, żeby mieć na rejestracji 0,7. Bo irlandzkie rejestracje wyglądają mniej więcej tak. Na początku jest rok rejestracji produkcji samochodu, czyli na przykład mamy 0,7. Drugą jakby kategorią jest miasto. Dublin ma D, Cork ma C i potem jest pięć cyfr. Więc na przykład samochód zarejestrowany w tym roku w Irlandii, w Dublinie miałby rejestrację 0,7 D, potem 5 cyfr, na przykład 1, 2, 3, 4, 5. O 25% wzrosła sprzedaż samochodów w porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami zeszłego roku, czyli przez styczeń, luty tego roku Irlandczycy kupili ponad 25% więcej samochodów. W markach najbardziej króluje Toyota, potem jest Skoda i potem jest Ford. Aczkolwiek, aczkolwiek ja z własnych wrażeń takich wizualnych chciałbym dodać, że Irlandczycy mają bardzo dużo sabów. Ostatnio... Rzuciła mi się na oczy, użyję takiego sformułowania, naprawdę duża ilość Sabów, szczególnie nowych 9.5 oraz wszelkiego typu Cabrio. Zresztą tutaj Convertible, to w Stanach Atlanticy bardzo dużo kupują samochodów, właśnie tak zwanych Cabrio. Wiadomo jaka tu jest pogoda, nie do końca zawsze jest pięknie, słonecznie, ale jakby mógł użyć znowu takiego stwierdzenia że to jest oznaka zamożności kupienie sobie kabrioleta, który dobrze wie, wiemy, że jest o wiele droższy, może nie o wiele, ale jest znacznie droższy o, od nowego modelu tego samego samochodu, tylko sedan, albo coupe, albo, albo, albo kombi, zależy kto co lubi. Dobrze, tak to wygląda motoryzacyjnie, a teraz zapraszam na malutką zagadkę i po wysłuchaniu tego materiału chciałbym się spytać Was, moi drodzy słuchacze, czy wiedzą, o jakim samochodzie będzie mowa. Zapraszam na małe przypomnienie, na małe... A nie, a nie, tu nie powiem. Zapraszam na chwileczkę. Do you remember the future? Where? Back to the future. Are we back? We're back. What do you mean we're in the future? October 21st, 2015. Marty, we're going to be able to see our wedding. Wow. The future. I got to check this out, Doc. Look what happened oh. to your son. <laughs> oh, He's a complete wimp. Don't talk to anyone. You've been looking, Bob! Hey, look. no. Don't touch anything. I need to worry you. Ever And try not to look at anything. Nie zapomniałam hey, we'll tym, co zgadli, że w podkładzie była ścieżka dźwiękowa pierwszego, można powiedzieć, trailera filmu Powrót do Przyszłości. Pamiętacie wehikuł z czasu właśnie trylogii Powrót do Przyszłości? Co za pytanie, jak można by zapomnieć? Fakt. Akurat tego samochodu nie da się pomylić z żadnym innym. Samochód został wyprodukowany w Irlandii. Właśnie tak, irlandzki samochód brał udział w amerykańskim filmie. Mówiąc szczerze, został wyprodukowany w Belfaście, o którym potem powiem. Ale dla Irlandczyków nie ma podziału na Irlandię Północną Irlandię Zatem można śmiało powiedzieć, że jest to irlandzki samochód Pamiętają, moi drodzy słuchacze, że za kierownicą DeLorean Bo tak ten samochód się nazywał DeLorean DMC-12 Legendarny w czasu Pamiętacie, że za kierownicą tego samochodu Michael J. Fox Pamiętacie, że Michael J. Fox dokonywał na ekranie Niesamowitych i niezwykłych rzeczy i nie tylko na szosie Zaprzeczał prawom fizyki krążąc pomiędzy dzikim zachodem a ponurym XXI wiekiem Mknął po szynach niczym pociąg i wzbijał się w powietrze niczym rasowy odrzutowiec nic dziwnego, że wraz z, ogrom z ogromnym sukcesem filmu Roberta Zemeckisa rosła również popularność samego DeLoreana. Dziś to auto jest uwielbiane nie tylko przez filmowych maniaków. A szkoda tylko, że konstrukcja doprowadziła konstruktora do bankructwa. Ale króciutko, jak to wszystko wyglądało. W 1973 roku John DeLorean mógł, w zasadzie mógł DeLorean tak po amerykańsku, mógł zostać prezesem koncernu General Motors. Niestety nie chciał, a może na szczęście. Znaczy niestety dla niego, jak się potem okazało. Pod koniec lat 60. pełnił on funkcję dyrektora w Pontiacu, jednej z firm należących do General Motors. Objął ją, mając... Dopiero 35 lat. Był jednym z ojców sukcesu słynnego modelu Firebird. Zatem jego pracę szefowie koncernu bardzo szybko docenili i zaoferowali mu umowę opiewającą na 650 tysięcy dolarów rocznie. Wtedy, w 1974 roku, była ta ogromna suma pieniędzy. Ale DeLorean odmówił. Postanowił mieć własną wizję i zrobić coś po swojemu. Zatem odszedł w 1977 roku z General Motors i w 1978 Delorian założył własną firmę, którą nazwał swoim własnym nazwiskiem. Założył ją właśnie w Irlandii pod Belfastem w miasteczku Danmary. Tak to wyglądało na początku. Pamiętają moi drodzy zobaczę ten piękny samochód, pamiętają metalową Karoserie metalowe, piękne drzwi otwierające się do góry. Posłuchajmy drugą część trailera z tego filmu i wrócę zaraz za chwileczkę. Now, the time continuum has been disrupted, creating an alternate 1985. There have been a few changes. It's like we're in hell or something. No, it's Hill Valley, although I can't imagine hell being much worse. But they'll all be back. Eat slackers! Biff? Hello? Hello, anybody home? Mom, it can't be you. You're so... big. Michael J. Fox. Christopher Lloyd. Michael J. Fox. Well, like a couple of teenagers, you know? And Michael J. Fox. Mom, is that you? Steven Spielberg presents a Robert Zemeckis film Back to the Future Coming November 22nd to theaters everywhere Podcasting, baby! Not only for Irlandii DeLorean miał być samochodem sportowo-luksusowym. Pierwszy prototyp ukończono w 1979 roku. Samochód, jak już wspomniałem, był spełnieniem marzeń Johna Zacharego DeLoriana. Życie jednak boleśnie skorygowało te plany. DMC miał wprawdzie modernistyczny kształt klina. Karoserię z nierdzewnej, lakierowanej stali oraz, jak już wspomniałem, podnoszone do góry drzwi, jak w Mercedesie 300 SL. Niestety był za drogi, bo cena jego wynosiła 25 tysięcy dolarów i za słaby, za słaby silnik. Z tego co udało mi się znaleźć w internecie miał silnik z Renault 16, czyli nie wiem czy ze 100 koni mógł mieć ten silnik. Konstrukcja samochodu była oparta na Lotusie Esprit. Produkcja oficjalnie rozpoczęto w 1981 roku fabryce, jak wspomniałem, pod Belfast. W trakcie produkcji zmieniano kilka szczegółów samochodu, takich jak maska oraz koła i wnętrza. Do, 1980, do 1983 roku wyprodukowano 9200 sztuk DMC. Do dzisiejszego dnia przetrwało prawdopodobnie 5300. Zatem wszyscy chłopacy w zasadzie pamiętają ten film i pamiętają ten samochód, którym Michael J. Fox latał, Jeździł, robił niesamowite wyczyny. Niestety cena i jakość tego samochodu przyczyniły się, jak już wspomniałem, do klęski tego projektu. Aczkolwiek samochód jest naprawdę, naprawdę nawet w dzisiejszych czasach bardzo elegancki i sportowy. Ma takie dość ostre rysy i patrząc na niego dzisiaj, na pewno ludzie nie będą w stanie powiedzieć, że ten samochód ma już ponad 30 lat. Tak to wyglądało. Muzykę do pierwszego powrót do przyszłości nagrała amerykańska grupa Huey Lewis and the News. Podobno Huey ma, miał ojca irlandzkiego, bo mówimy tutaj, że muzyka będzie irlandzka w tym podcaście, więc tutaj przemycamy irlandzkość. I pamiętacie, moi drodzy słowacze, taką piosenkę nazywała się The Power of Love. Bardzo można powiedzieć skoczna i bardzo Fajna piosenka, zresztą Huey Lewis and the News, ten zespół, amerykański zespół jest jednym z moich najulubieńszych zespołów Mam kilka, chyba z dziewięć płyt Huey Louisa, jego dość e, charakterystyczny, lekko charczący głos i brzmienie jest mi bardzo, bardzo bliskie Zatem piosenka The Power of Love, a po piosence reklamy i mały wywiad z gośćmi podcastu już gadam prawie 6 minut, w tym samochodzie zdecydowanie za długo, aczkolwiek może uda mi się jeszcze wrócić kiedyś do tego samochodu, bo historia całego projektu DMC i Johna Doloriana jest naprawdę, naprawdę ciekawa. z podcastu z Niemiec zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów Będź, będź Paner Cię czeka Ale co? Czemu? No ruszy, siadaj Z czego chcecie? Spokojnie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 Będzie lepszy, masz na to tydzień. Francesco, wyprowadź pana. Ale tak jest. Pamiętam? Trwalkon war 3 www.3kb.com. Albo że kahac? <grymka> lubi beton? <grymka> Arriveder. Free? Podcast nie tylko dla orów. Najlepsza jakość dźwięku. To jakość dźwięku. To jakość dźwięku. To jakość dźwięku. To jakość dźwięku. Bóg zapłać za dobre słowo. Po reklamie Audycja sponsorowana. Audycja sponsorowana. Audycja sponsorowana. To się go? No, się Serdecznie witamy ulicę Dublina. Jesteśmy po bardzo, bardzo dobrym lunchu w sobotę. Spotkaliśmy tutaj przypadkowo spotkanych Polaków. I chciałem się spytać... Przepraszam, jak, jak pani imię? Ula. Ula. Ulo. Chciałem się spytać, czy wiesz może, co to znaczy? Czy jest dla ciebie może bliskie słowo podcast? Oczywiście. A coś jakieś konkretniej? Słucham Nie Tylko Dla orów. Jezus, Nie Tylko Dla orów, co to jest? Najlepszy podcast takiego jednego kolega, kolegi z Dublina. Audycja sponsorowana, audycja sponsorowana, audycja sponsorowana. Podcast Nie Tylko Dla Orów. proszę powiedzieć bliżej, jak się Pani spotkała z tym z podcastem. A to dzięki mojemu narzeczonemu. A, narzeczony. Tak. Czy on tutaj gdzieś jest? A jest, koło mnie stoi. A jest, patrzę, w tym momencie. A jest, taki dwumetrowy, wysoki, dość bardzo kudłaty kolega. Dzień dobry, podcast nie tylko dla orów. Dzień dobry, Dzień Witam. dobry. Czy mogę prosić trzy słowa? Trzy słowa? Tak, do ojca redaktora. <śmiech> nie, to nie będę, tutaj jest cenzura ostra. <śmiech> Audycja sponsorowana. Audycja sponsorowana. Audycja sponsorowana. Chciałem się spytać, jest, jest pan przypadkowo spotkanym przechodniem? na ulicy Dublina. Chciałem się spytać, czy słowo podcast nie tylko dla orów, jest panu coś znany? E, podcast, podcast, podcast, podcast... Um, nie, dobrze. E, dobrze. spytam się może coś innego. Czy Filip Dawidziński, czy mówi panu te, te, to imię, nazwisko coś? A Filip, tak, Filip, tak, oczywiście. Filip, to ten słynny grafik z, z, z Dublina. Grafik i podcaster? on jest również podcasterem? E, tak, takim skromnym, bardzo miłym, sympatycznym audycja sponsorowana. audycja sponsorowana audycja sponsorowana a, to nie słyszałem ja tylko słyszałem, że jest bardzo dobrym grafikiem a, a gdzie pan to słyszał? E, w sieci aha, w sieci, dobrze, chciałem się spytać co, pana, e, co pan robi w sobotnie piękne popołudnie w Dublinie w, na Temple Bar a, no, generalnie odpoczywam po ciężkim tygodniu pracy za kółkiem? Za kółkiem, tak, mhm. relaksuję się i, i wypoczywam, mhm. zwiedzam, poznaję nowych ludzi. Mhm. Fajne jakieś, wywiady. fajne ludzie? Tak, fajne. Tak. Audycja sponsorowana, audycja sponsorowana, audycja sponsorowana. Jakiś motor tam jedzie. Byliśmy przed chwilą na... Gdzie byliśmy? Właśnie, bo ten słuchacz, którego przed chwilą spotkaliśmy, spotkaliśmy go dwie godziny wcześniej, gdzie? go spotkaliśmy. A, spotkaliśmy go w RDS-ie, czyli to jest taka... Royal Dublin Society, taki skrót. Tak, taka hala, hale wystawowe i nad, w tym, w tym, na ten weekend były wystawa motocykli Irish Motorbike Show i oglądaliśmy sobie... Dużo fajnych dupeczek. <laughs> Rozebranych. Tak, motory nas mniej interesowały, mhm. ale też. Tak, tak. Dobrze, dziękuję. Przypadkowo spotkałemu słuchaczowi. O motorach powiem może jeszcze za chwileczkę, coś więcej. Wrócimy, tu gdzieś nam się Ula kręci, wrócimy zaraz do Uli. Ula, Ula! Ula poprawia makijaż. Ula. chciałbym się spytać, jak y, ludzie nie mówią, jak, jak mówię, jak znalazłaś y, RDS, czyli tę wystawę motoru w ten show? Czy coś tam było ciekawego dla kobiety? Dla kobiet oczywiście. Ja też interesuję się motorami, sama mam y, mopeda. Także... Skuter? Sku skuter, oczywiście, że skuter, tak. Ile wyciąga? 70. A, a, a od, narzeczone... na a od na, narzeczonego ile trzeba było wyciągnąć, żeby żeby był? No troszkę. Aha, to, ale narzeczony to znaczy, że płaci za wszystko. Oczywiście. Co tydzień musi mi. Aha. Tankować Zostań do drogać. pełna. Tankować do pełna. Dokładnie. Dobrze, dziękujemy. Spotkałem przypadkowo słuchaczą na dublińskiej ulicy. I cóż, pędzimy w naszym podcaście dalej. Dziękuję słuchaczom, kochanym, za uwagę i zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno jakaś piosoneczka, reklamy, ulubione meszapy, tu kolegi. Zatem, zatem lecimy. Dziękujemy. 4 minuty i 2 sekundy. Audycja sponsorowana, audycja sponsorowana, audycja sponsorowana. Słuchajcie teraz podcastu nie tylko dla. Rów... Śpiewał dla was Martin z Masy Krytycznej. Dziękuję. Słuchajcie dalej. Podcastu nie tylko dla Rów. Rewelacja. rewelacja. Po prostu rewelacja. Dobrze. zostało nam jeszcze 10 minut podcastu i zostały nam jeszcze dwie rzeczy, czyli kącik podcastera i coś o rugby. Ale zanim zaczniemy sportowe dywagacje podcastowe nasze rzeczy, czyli przypomnę, z małym dwutygodniowym poślizgiem, że dwa tygodnie temu, 16 lutego, zaczął podcast Samosia.com Działanie. Rok temu, 16 lutego, właśnie ukazał się pierwszy podcast niesamowicie sympatycznej, niesamowicie miłej i niesamowicie płodnej m -m, Małgorzaty N, w skrócie Samosi. Podcastów było 20 przez rok, Gosia wydaje, co dwa tygodnie i... Pierwsza dama polskiego podcastingu, bo mam wrażenie, że tak możemy ją nazwać Dalej, dalej tworzy Tworzy w bólach, bo jej ostatnie podcasty Coś ciężko jej idą Mamy dość ścisły kontakt e-mailowy I niedługo także wzrokowo organoleptyczny Będzie spotkanie kolejne w Amsterdamie i potem w czerwcu Tak, tak Więc mam nadzieję przekonać Gochę i wszczepić jej więcej energii Bo Gocha, Gocha no po zimowej przerwie jeszcze śpi. Tak, tak. Jeszcze śpi. Mam nadzieję, że się w końcu przebudzi i wróci do formy. Bo nie ilość, a jakość się liczy. Dobrze, to była pierwsza sprawa. Druga sprawa to pilnie wciąż obserwujemy nasze podwórko podcastowe, a dokładniej to czy Jacek Artymiak sprzeda już 8 domen, czy nie. Na razie nie ma kupca, na razie nie ma kupca. Będę Państwu będę Wam, drodzy słuchacze, w następnym podcaście mówił, jak sprawa wygląda. Trzecią sprawą jest to, że zakończył się luty, czyli zakończył się pierwszy miesiąc sponsorowania przez podcast nie tylko dla Rów. Koczowiska chciałoby się powiedzieć próżności, ale nie. Koczowisko, Koczowisko, czyli Radio Martina i Huga. Najbardziej chyba produktywnych i najbardziej takich, jakby to ująć, Twórczych polskich podcasterów, nawet bym powiedział, że Martin jest bardziej, bardziej twórczy od Huga, bo powiedzmy szczerze i otwarcie masa krytyczna wróciła i wróciła w przepięknej formie, czyli wróciła w formie otwartego open source'u otwartego open source'u, co ja gadam zagrać? Wróciła Wróciła w formie podcastu dla wszystkich, czyli ci wszyscy, którzy chcą coś nagrać, a nie mają własnej platformy, nie mają na dość odwagi, żeby założyć swój własny podcast. Mogą nagrać coś, mogą wysłać to do Martina, a Martin po szyldem masy krytycznej puści to specjalnie dla wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że jest to oferta niezwykle interesująca dla tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć podcasting, ale jak już wspomniałem, boją się troszeczkę. A zresztą posłuchajmy, co Martin ostatnio w koczowisku powiedział o tym, jak wygląda polski podcast i nie tylko. Posłuchajmy. To jest oczywiście aplauz dla sponsora. A to jest deszcz. Może być w tyle deszczyk. Pierwszym naszym sponsorem. Przez ten miesiąc audycję będzie sponsorował sponsorował podcast nie tylko dla orłów. Sponsor wolności. też może zostać sponsorem wolności. Będziemy puszczać twoje reklamy. Bardzo tanio i przy, przy okazji przysłużysz się czemuś ważnemu, myślę. Ten podcast jest chyba teraz... Filarem polskiego podcastingu. Tak myślę, że nim został. Kiedyś taka krótka historia podcastingu polskiego, będzie zdążymy spokojnie w minutę się uporać. Najpierw powstał e, podcast e, Ojca Chrzestnego, byłego polskiego podcastingu Jacka Artymiaka na stronie, jak przystało na pierwszy podcast www.podcast.pl. Następnie ten podcast tam po paru odcinkach e, zaraził paru, parę innych osób. Ojciec był trzesny i zaczęli nagrywać różni inni ludzie, na przykład polski Detroit odwieczne, stare bardzo. Łukasz y, tam się produkuje, o Detroit mówi, albo o różnych innych rzeczach przeważnie. I największą jego zaletą jest to, że nadaje bardzo, bardzo regularnie, co tydzień, czy co dwa tygodnie, w niedzielę zawsze. To jest fajne. Można zawsze liczyć na Łukasza. No i była też masa krytyczna, mój podcast, który mnie przyprowadził do tego radia. To był jakiś jeden z etapów na mojej drodze życiowej. Najpierw nagrywam podcasty. Teraz zresztą też, bo Koczowisko dekadencji to też jest podcast. No a potem może radio właśnie. Teraz jest radio. Może kiedyś będzie takie bardziej antenowe, ete, eterowe radio. No teraz mamy formę Radio Plus Podcast, co jest chyba no, świetną formą, myślę, bardzo dobra. Ma wszystkie plusy i radia, bo jest na żywo, jest interaktywna, jest taka dynamiczna i ma wszystkie zalety podcastu, no bo to też to po prostu jest podcast. No później, coraz później się pojawiła jeszcze ciekawa inicjatywa Łódzka Akcja Podcastingowa, gdzie pojawiło się no, teoretycznie... 200 czy 300 nawet podcastów. No ale to jest tylko teoretycznie, bo w praktyce to, było, to były takie jednoodcinkowe podcasty, które za chwilę umierały. No i w sumie co to za sens podcastu, że jest jeden odcinek i znika no, tak średnio. Więc teraz scena podcastingowa jest praktycznie martwa i teraz chyba rządzi i dyktuje warunki właśnie podcast nie tylko dla Orłów. Też drugi filar, fundament. W każdym razie to jest nasz sponsor i będziemy o nim mówić dobrze bo myślisz, że na to zasłużę. Cześć, mówię Jacek Miak z podcasting.pl Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Serdecznie witamy drogich słuchaczy i tu dzisiaj będzie o rugby, o tym co się działo w zeszłym tygodniu, ale zanim zacznę transmisję, taką retransmisję z tego, jak wyglądał mecz Irlandia-Anglia w zeszłym tygodniu. Mamy rugbistę Śląska-Wrocław w 130 kilo żywej wagi. Dobry wieczór, chciałbym się spytać, jak panu jak się podobał zeszłotygodniowy mecz Irlandia-Anglia? Dobry wieczór, takie małe sprostowanie. Sząc Wrocław nie ma sekcji, sekcji rugby, pochodzę z sobotu. Ogniwo Sopot się kłania. Witam serdecznie. Maciej Wąsaty. Maciej Wonsaty, znany, rugbista Ogniwa Sopot. Niska Sopot. Chciałem się spytać, jak odebrał ten mecz, bo przecież to było bardzo, bardzo takie głębokie tło polityczne tego meczu, nieprawdaż? Oczywiście byłem, widziałem, nie gwizdałem, nie gwizdałem, byłem wzruszony łzy w oczach, serce biło, bo no to była historyczna, historyczna y, chwila, to jest coś w, ty, w stylu jakby na przykład pozwolić Niemcom przemażerować przez centrum w, w, w Warszawy w, de, w, w defiladzie Wehrmachtu. Tak, ja nawet bym porównał to do takich meczy, jak było kiedyś na Mistrzostwach Świata, jak polscy piłkarze grali z, z, z Ruskami. To był chyba 82 rok w Hiszpanii, a było jeszcze wcześniej, jak w siatkówkę grali w Mistrzostwach Świata, jak wygrali, pamiętam, w finale z Rosjanami. Czyli to było coś takiego właśnie, takie bardzo, bardzo zaangażowane tło polityczne. Jaki był wynik? Ktoś wygrał. Wiem, że Irlandia, Irlandia pokonała Anglię dosyć, dosyć, dosyć wysoką różnicą punktową i tak to było. Tak, w polskich gazetach czytałem, tytuł był... Irlandczycy zdemolowali Anglików. Chciałem się spytać, czy oprócz rugby pan z Ogniwa Sopot jakieś inne sporty uprawia? Oczywiście szermierkę podwodną. Aha, a bierki? Też, też bierki, bierki elektryczne i szachy na spodachronie. Dobrze, to tyle. Zapraszamy teraz na relację. Dziękujemy za tą krótką relację. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu jak już turniej sześciu narodów skończy się, ponownie spotkamy się na podsumowanie całego turnieju. Jasna sprawa. Zapraszam i pracę na przyszłość. Dziękuję. A, a Ogniwo Sopot, jak jest, w której lidze jest teraz i które miejsce zajmuje? W piątej lidze od końca, a czwarte miejsce od góry tabeli. Dziękujemy dziękujemy, dziękujemy. i zapraszamy na dalszą część podcastu. Słuchaj. Park, to jeszcze parę lat temu mogło być największe zniewa zniewa znieważenie dla Irlandczyka. Ale stało się. Anglicy zagrali na ziemi celtyckiej i dostali łupnia. Niezłego łupnia. Przegrali, jak już drodzy słuchacze dowiedzieli się od Macieja Bowsta tego. I cóż, stała się historia. Stała się bardzo, bardzo ważna rzecz. Wszyscy się cieszą, aczkolwiek są głosy dalej, że nie powinno się tak stać, że że Anglicy, czyli Zaborcy, weszli na celtycką ziemię. Więcej o tym i o podtekście całego meczu powiem w następnym podcaście w 70. I to tyle już na dzisiaj. To tyle w podcaście 68, sponsorowanym przez linię autobusową numer 68. Dziękuję wszystkim słuchaczom i do usłyszenia w na następnym odcinku. RadioOrla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podoba mi się to, co panowie mówią, że się podoba. Radio, Radio Orła Stop! Stop! Czas minął.